Drugi Koryntian, rozdział dziewiąty. Lecz o usłudze dla świętych nie potrzeba mi wam pisać, bo znam wasze dobre chęci, z powodu których chlubię się z was przed Macedończykami, że jachaja od roku już jest gotowa, a gorliwość wasza w wielu zachęciła. Posłałem zaś braci, ażeby chluba nasza z was nie okazała się w tym daremną, abyście, jak powiedziałem, byli przygotowani, a żeby, skoro przyjdą ze mną Macedończycy i znajdą was nieprzygotowanych, nie było nam wstyd, nie powiem również wam, z tego powodu. Zdawało mi się wtedy rzeczą potrzebną zawezwać braci, aby do was wpierw poszli i przygotowali zapowiedziany przedtem dar, ażeby był wyrazem hojności, a nie jako rzecz przymusowa. Ale mniemam, kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie, a kto obficie sieje, obficie też rządź będzie. Każdy tak jak ma w sercu, nie z żalem i nie z przymusu, bo chętnego dawcem Bóg miłuje. A Bóg jest w stanie zlać obficie na was wszelką łaskę, abyście we wszystkim, zawsze mając wszelki dostatek, obfitowali w dobre uczynki. Jak napisano, rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość jego zostaje na wieki. A ten, który daje nasienie siejącemu, daje chleb na pokarm i rozmnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. Abyście pod każdym względem byli ubogaceni ku wszelkiej szczerości, która sprawia przez nas dziękczynienie Bogu. Albowiem sprawa tej służby nie tylko uzupełnia niedostatek świętych, ale i nader obfituje w liczne dziękczynienia składane Bogu. Gdyż przez doświadczenie tej służby chwalą Boga za wasze posłuszeństwo wyznawanej przez was Ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi. A modląc się za Was, tęsknię za Wami z powodu nader obfitej łaski Bożej w Was. Dzięki niech będą Bogu za niewysłowiony dar Jego.